Cztery, tak? Jakieś małe nerki, małe plecaki. Z oczywistych względów bezpieczeństwa tutaj Łokik absolutnie w to nie ingeruje. Z oczywistych względów bezpieczeństwa organizator czy miejsca, czy właśnie imprezy ma prawo zadbać o to bezpieczeństwo. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy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 rozwiąże.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 i nie są w stanie tych przycisków w odpowiednich sekwencjach naciskać. Eee, to znaczy, nie wydaje mi się, żeby tutaj konieczne było wci wciskanie sekwencji, żeby prąd popłynął. To znaczy, nie, też nie, nie żeby nie, te, nie, nie, nie, żeby odczytać, co jest na eee. tym liczniku.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 Y, są zauważalne, no bo czasami no. są dra drastycznymi działaniami, ale czy to rzeczywiście jest droga? Hmm, y, ja wiem, czy jestem przygotowana, y, żeby tak krótko odpowiedzieć. No bo z jednej strony ja bardzo doceniam, wspieram y, osoby, które są szczer szczerze przejęte, świadome i chcą coś zrobić, mają świadomość tego, że ten system y, nie działa tak, jak powinien. A...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 Chyba też y, potrzebowałabym może więcej czasu i, i, i tak, żebyśmy o tym sobie spokojnie porozmawiali. Pewnie w obecności też osób y, z, y, z ostatniego pokolenia na przykład. Dziękuję pani doktor. Doktor Dziękuję. Marzena Cypriańska-Nezlak, Uniwersytet SWPS. No, psychologia i klimat bardzo ciekawe zestawienie. Wtórka programu Autopromocja